raz, raz, u mnie też, wszystko działa, dobra. No to lecimy z tym koksem. Alchemia gier. Dwa, zero. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Alchemia Kier. Podcast, który trwał od wielu lat, później wpadł w... Dość długą hibernację i po czym kilka miesięcy temu niespodziewanie odżył i żyje całkiem nieźle. W takim razie witam wszystkie osoby. Jest ze mną tradycyjnie już w naszym odnowionym podcaście Alchemia Gier, yy, mój stały współprowadzący Sik. Siku, przywitaj się z nami. <śmiech> dobry wieczór, Michale. Yy, wszystkich słuchaczy również witam. Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od o której porze nas słuchacie. Tak, tak, bo u nas to już jest dość ciemno za oknamy nagrywamy wieczorową porą. No ale y, przechodząc do rzeczy, Dziś, tematem naszych dzisiejszych rozważań jest bullet time. Przy czym mamy tu do czynienia, tu do czynienia nie tyle z bullet time'em jako techniką filmową, y, która została y, upowszechniona przez y, siostry Wachowskie, y, ich y, znakomite i w znakomitym filmie, który absolutnie nigdy nie był trylogią. To był tylko jeden film. Ja wiem, że chodzą plotki, iż są dwa kolejne, ale to są kłamstwa i konfabulacje. Jeśli znajdziecie jakieś informacje o tym, że Matrix, bo o tym filmie mówiłem, miał jakiekolwiek sequele, to możecie machnąć ręką. Nic takiego nie było i na pewno nie klikajcie w żadne artykuły, które mówią o tym, że jest to trylogia. No ale wracając do rzeczy. Wachowskie upowszechniły pewien bardzo interesujący styl ukazywania strzelanin tak, dokładnie. w filmach akcji polega on na tym, iż czas w danej scenie niespodziewanie zwalnia a kamera robi bardzo efektowny obrót wokół miejsca w którym toczy się akcja w ten sposób, że widz jest w stanie przyjrzeć się z każdego kąta temu co się dzieje na ekranie dzięki temu można w cudzysłowie sprzedać widzowi nawet bardzo, bardzo złożone choreografie, ponieważ jeśli wszystko toczy się w bardzo powolnym tempie oznacza to, iż widz ma czas żeby przyjrzeć się, co się właściwie dzieje na ekranie Z jednocześnie jest w stanie zaobserwować rzeczy, których nie wychwyciłby gołym okiem gdyby Dana scena rozgrywała się w normalnym, yy, normalnym tempie czasowym. Na, na przykład Lecąca Kula, stąd właśnie nazwa Bullet Time. Dokładnie. Jest to w pewien sposób na takie wejście w wirtualną e, technikę sprzedania tej sceny. Czyli coś, coś, coś, co moglibyśmy obejrzeć wtedy oglądaliśmy na ekranie kin, a e, w wirtualnej rzeczywistości można było coś takiego innego oglądać. To było coś w tym 1999 roku, czego... Znaczy, oczywiście nie byli pierwsi, e, bo ja mam takie, takie krótkie rysy historyczne. Nie, nie były pierwsze. pierwsze tak, ale wtedy jeszcze byli mężczyznami. E, dlatego pozwoliłem sobie tak powiedzieć. Mm. Nie, on, on, one zawsze były kobietami, po prostu wtedy jeszcze nie ujawniły się jako mężczyźni. Okay. Znaczy, one zawsze były kobietami, tylko wtedy jeszcze się nie dobra, ujawniły jako... Dobra, technika. Dobrze, ale technika, zostawmy tak. genderowe sprawy na boku. Tak, że to robiło bardzo duże wrażenie, aczkolwiek oni nie byli pierwsi, one nie były pierwsze y, i było kilka innych... Y, bardzo fajnych produkcji, albo mniej fajnych, które y, tę technologię też implementowały. I ja tutaj tylko tak gwoli ścisłości powiem, że y, no, filmy Johna y, Wu takie jak Hardbolt z drugiego roku czy, czy Blade z ósmego bardzo fajnie wykorzystywały to zwolnienie aczkolwiek no, nie było tak efekciarskie efektowne jak właśnie w przypadku yy, Sióz Wachowskich yy, i Matrixa ale pierwszym filmem, który wykorzystał taki powiedzmy bullet time, ja Ci kiedyś tam wrzuciłem nawet yy, trailer tego filmu, to jest mhm. Kill and Kill Again yy, z 81. Tak, i tam roku. jest bardzo krótka scena zwolnienia wystrzału z pistoletu, który jest, ta kula jest odbita popielniczką przez głównego bohatera. I to tak się przyjęło, że to może być jeden, właśnie ten numer jeden wykorzystania techniki Bullet Time. Aczkolwiek to wtedy wyglądało zupełnie inaczej niż w 99 w Matrixie. Właśnie, z Bullet Time jest ciekawa sytuacja, ponieważ o ile ten, yy, ta nowalika. Yy, zdobyła bardzo szybko, bardzo dużą popularność, to po paru latach wszystkim się znudziło. Wszyscy już mieli tego powyżej uszu, ponieważ każdy film, który wyszedł bezpośrednio po Matrixie, tam kilka lat po Matrixie, koniecznie musiał to sparodiować. Sparodiować albo... E, nie. Albo wykorzystać jakoś tak w taki sposób, że szybko tak, mieliśmy przesyt Tak, ale dobrze tego. powiedziałeś, bo to było bardzo, bardzo, bardzo dużo użyte do parodiowania i do takiego. Okazało się, że technologia jest tania, bo wachowcy to zrobili super i stworzyli właściwie całą techniczną stronę tej wirtualnej kamery obrotu, takiego. Kilka, kilkanaście kamer, które nagrywały jednocześnie, tak. Równocześnie rejestrują cały obraz z trochę różnych kątów. Tak, tak, tak. Dzięki czemu można to wszystko ładnie skleić w iluzję, tak jakby kamera obracała się wokół bardzo spowolnionego sceny, obrazu, co jest super. Tak, to, to zaczęło to być wykorzystywane w parodiach, y gdzie na przykład krowa z Wymienia wystrzeliwała mleko, czy y y y y jakieś popisy Aniołków Charlie'ego, czy nawet w polskim filmie, gdzieś tam pamiętam, że był taki film Weekend Cezarego Pazury i chyba tam również mhm. wykorzystywano, na pewno jeżeli nie Bule... Oj, to chyba była superprodukcja. Znaczy, wiesz co, ja mówię o Weekendzie, bo tam była taka scena strzelanin. Aha, no to możliwe, że w dwóch polskich filmach, no to, to ja bym się nie zdziwił. Wiesz co, superprodukcja jest trochę wcześniejsza, bo chyba z 2000 roku i to jest film... Machulskiego jest super eee, także możliwe, ja już tego filmu za dobrze nie pamiętam, ale, ale gdzieś ten, jak nie slow -mo, to bullet time był wykorzystywany. Tak, jeśli jest jakiś film, dość wysokobudżetowy film akcji, czy film komediowy akcji z pierwszej dekady XXI wieku, to można spokojnie założyć, że tam jest bullet time. I to po pewnym momencie wszyscy zaczęli tym żygać i twórcy zaczęli unikać tej techniki, albo przynajmniej mocno ją tonować. Aczkolwiek takie spowolnienie Więc... jest dalej wykorzystywane i mm -hmm. no, Michael Bay uwielbia spowalniać jak o, tak, tak. Michael ale do, również. Wiego, do, Snyder, spowolniony z, spowolniony wybuch w, w bullet time. W, <laughs> explosion time. Spowolnione z, zdjęcia czy w strażnikach. Bardzo fajne sceny zresztą. To akurat jest bardzo fajnie użyte, ale mhm. nie bullet time, ale spowolnienie. To już jest teraz bardzo łatwo i technicznie do wykonania. I, i kamery, y, aparaty, y, nawet takie do użytku. Zwykłego, amatorskiego pozwalają na, na zrobienie takich ujęć. Całkiem przyzwoitego takiego slow motion. Mm -hmm. Więc, y A i chodzi, ci o, chodzi ci to zdjęcia przestrzenne? I tak, tak, tak. Jest no tak, tak, spowolnienie, te, to ale jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ta scena taka z szalaniny y i obrotu kamery w Matrixie, no to wachoscy y Wachowskie, przepraszam. <grym> Będziesz musiał nie, mnie nie. poprawiać, bo ja jestem cały czas w latach 90. -tych. No, no dobra, to jest, <grym> y y ja też, mi też trochę zajęło, żeby przywyknąć do tego, no, do ale, tego nowego koszyka. Ale zostałby taki specjalny. Tylko chciałem powiedzieć, że. No, rozumiem, to oczywiście. Ten obrót i Bullet Time oni um, zaczepnęli z klasycznej japońskiej animacji Speed Racer. Zresztą, której później aktorską wersję w 2000 Tak, zrobiły. Zrobimy, tak. Tak, zro I tam zrobiły jest taka ryby. scena, gdzie kierowca wysiada z samochodu i jest ten obrót kamery y wokół jego postaci i to jest yy, no, potwierdzone, że oni się, one się bardzo mocno inspirowały właśnie tym ujęciem. No tak, ale nie rozmawiamy o tutaj filmach. tym razem mm -hmm. o filmach. To te, ten po, podcast nie nazywa się Alchemia Filmów, tylko troszkę inaczej i skupmy się na tym, w jaki sposób Bullet Time wpłynął na rozwój gier wideo. Bo może nie tyle rozwój, co na pewne trendy, które zaczęły w nich obowiązywać Wydaje mi się, że jednak pod wpływem Matrixa. Oczywiście, oczywiście. Chociaż pierwszą grą, która miała bullet time, to prawdopodobnie nie powstała po zachuśnięciu się Matrixem, tylko to było też równolatek Requiem Avengic Angel. Gra, którą ja osobiście nie grałem, aczkolwiek miałem plakat naklejony z tej gry, chyba z komputer świat gier był plakat. Miałem go naklejonego bardzo długo na ścianie. Jest to FPS z właśnie możliwością zatrzymywania czasu, spowalniania czasu i poruszania się wśród latających kul jest to gra z gatunku fabularnego shootera, tak? Fabularne FPS no. no dobrze, ale wydaje mi się, że już na wstępie myślę, że możemy wprowadzić pewne rozróżnienie, ponieważ bullet time może być użyty jako technika animacji znaczy na przykład, nie wiem, jak grasz w jakąś grę snajperską mm. I po udanym strzale, po udanym headshocie, wiesz, kamera przechodzi w taki y, y, trochę matrixowy styl i prezentuje ci twój strzał w bullet time. Mm -hmm. A z drugiej strony są też mechaniki, które sprawiają, że y, mechaniki rozgrywkowe, które sprawiają, że gra się dzięki. Y, że y, bullet time jest jedną z, jednym z elementów gameplayu, mm -hmm. a nie tylko. Y, z powolnieniem przy wystrzale. Zaprezentowanie kuli. Tak. Tak, wydaje mi się, że możemy tu y, odrzucić. No, może nie odrzucić, pewnie jeszcze będziemy o tym wspominać, ale możemy skupić się raczej na tym Bullet Time, który jest y, mechaniką rozgrywkową. I powiedz mi, Siku, jaka jest pierwsza gra, y, w którą grałeś, która zawierała w sobie tego typu mechanikę? O, niech pomyślę, kurczę, to będzie. Czy znaczy pierwsza, którą pamiętasz? No tak, y, niech, niech pomyślę, wiesz co? No, y, prawdopodobnie Max Payne. No tak, właśnie. I, to... Można bezpiecznie założyć, że większość osób powiązuje tę mechanikę z właśnie tą konkretną serią mm -hmm. gier. Max z 2001 roku od dewelopera Remedy. Tak. I powiedz, lubisz tego, nie lubisz? Bardzo ją lubię. Aczkolwiek y, tak porządnie ja się z nią poznałem dosyć późno, bo... Y, bo, oczywiście, widziałem Maxa Payna w tym momencie, kiedy on wychodził, czy ja byłem, to był okres mojego liceum i e, niestety mój PC nie pozwalał na nagranie w e, Maxa Payna, ale chodziłem do kolegów i oglądałem tę grę i, i, i grałem, więc e, powiedzmy, że tak. E, Widziałem ją i grałem, bawiłem się nią w, zaraz po premierze, aczkolwiek tak samodzielnie to dopiero w momencie, kiedy miałem lepszy komputer po, na studiach e, i tam te odświeżone, odświeżone nie, tylko w, tej, w, w serii klasyków te gry były bardzo tanie, więc wtedy e, poznałem je lepiej. I od razu zaznaczam e, pod podcast nie powtarzałem sobie tych gier, tam naście lat temu je, je przechodziłem ostatni raz, aczkolwiek myślę, że dobrze jej pamiętam. A u ciebie jak to było? To u ciebie znaczy, też był i... pierwszy, co był, też zakładamy, że to był Max Payne. Tak, u mnie też był Max Payne. Znaczy, bo Max Payne on, to była gra o tyle unikalna, że gdyby ona miała tylko ten bullet time jako gimmick, nie? Jako taki element, który wyróżnia mhm. na tle innych gier, to on, ona by przepadła moim zdaniem szybko, ale fakt, że ona miała bardzo taką wyrazistą fabułę. To nie była dobra fabuła, ale ona była taka y, aż przesadzona, taki wiesz, taki przesadzony, czarny, współczesny tak, no, Kryminał z takim y, to było tak, i ten uśmiechnięty Max nad, nad łóżkiem, na którym leży jego martwa żona, i te, te dialogi, takie, wiesz. Ja ci powiem jedną y rzecz ubrane w taką kwiecistą mowę, która y, w te, wtedy, jak się, nie, jak jesteś w imersji, jak jesteś zanurzony w grze, to to jest super, to to jest, wiesz, elementy y, w ogóle mm -hmm. element tego świata, do którego wchodzisz, ale jak, jak, wiesz, jak trochę przypominasz to sobie, albo, nie wiem, oglądasz sobie na YouTubie, albo tak grasz już, wiesz, y, po latach, to potem to widać, jakie to było, to bo jak taki, taka trochę gra, która mogłaby być takim odpowiednikiem, nie wiem, The Room. Serio? To albo... to jakby wywołuje takie uczucie cringe'u, tak? Mówisz... Z... Tak, weź tam synie, wyobrażam, że to wiesz. Ten, pamiętasz Maxa, jakiego taki taki, wiesz, taki kozak, który idzie, po prostu rozwala krwę, anioł zemsty Ja nie? pamiętam bardzo się na dobrze tym, tą wszystkie. narrację taką właśnie wyciągniętą z Kryminałów Noa, mm -hmm. e, ale powiem ci jedną I rzecz. Tak, jeszcze Radek Pazura na mikrofonie. Nie nie nie, nie, nie grałem wersję? w polską wersję. Ja grałem jeszcze z polska wersja, jeszcze Radek Pazura o. swoje dodaje. Gdybyś, gdyby nie pod ten podcast, tylko żebyśmy sobie zaczęli rozmawiać przy okazji jakiegoś zupełnie innego tematu i zapytałbyś mnie, Tematy. co najlepiej pamiętam z Maxa Payna, to ja bym ci powiedział, że komiksowe przerywniki, to znaczy tam brakowało mhm. twórcom pieniążków, żeby robić jakieś cutscenki i tak dalej, więc oni stworzyli fotostory jak z brawo, i to były takie kadry zdjęcia bo, o, o, zrobione w formie komiksu, one były trochę podrasowane tam w programie graficznym, że wyglądały rzeczywiście może trochę jak yy, malunki, ale właściwie każdy bystry wiedział, że to są zdjęcia troszeczkę przerobione w photoshopy i do tego były dymki i to jest rzecz, którą ja najbardziej, te, te, te panele graficzne najbardziej pamiętam z tej gry, yy, tą narrację. Tam między, między te scenki między chapterami i to jest taka rzecz, którą najbardziej pamiętam z, i dla mnie się najbardziej w tamtym momencie tym Max Payne wyróżniał ja nie pamiętam mm, za dobrze innej gry z tamtego etapu, z tamtego czasu czyli 2001 rok która miałaby mniej więcej właśnie taki klimat noir i to takie komiksowe, komiksowe przerywniki i, i tą narrację Max Payne może rzeczywiście jest, jest produktem swoich czasów Wtedy nie wywoływał żadnego uczucia cringe'u u mnie. Y... Ale wiesz co, ale to jest taki taki nostalgiczny cringe. Wiesz, że to jest tandemne, mm -hmm. ale wiesz, grasz, przypominasz sobie, jak byłeś młody i akceptujesz to tak jak, nie wiem, tak jak y, akceptujesz... Y, nie wiem, pierwsze sezony Power Rangers, gdy je oglądasz. Wiesz, wiesz, że to było tandetne, ale dlatego tego nastolatka, którym byłeś wtedy, w przypadku Masz Spajna, to, to przypominasz sobie to uczucie, jak wiesz, zanurzałeś się w ten mroczny świat amerykański i jego półsłatka przestępczego. i z tym ja wszystkie. w 2005 mhm. roku, bo tak myślę, że w 2005 roku wtedy całe wakacje pracowałem na dobry komputer, ja w 2005 roku nie odczułem tego wtedy jeszcze. Tego wtedy dla ja to łykałem jak młody pelikan. Dla mnie to było ekstra. I jeszcze te, te y, levele, te, te poziomy, gdzie on był pod wpływem narkotyków, i te takie dziwne halucynacje były, to o, to, to też e, pamiętam. T, t, to było, to było najlepsze. Bardzo możliwe, ale. Znaczy, najbardziej klimatyczna ale, może. Umówmy się, że ta gra była po prostu skrojona świetnie i Bullet Time no ja, ja tego absolutnie nie, nie neguję ja bardzo szanuję Max i mm -hmm. to co zrobił dla gier i to nawet na, jako produkt sam w sobie on w, w swojej kategorii to ja sobie szczerze mówiąc nie przypominam drugiej gry która, nie musiałbym się długo zastanawiać no. gdybym miał znaleźć jakąś y, y, estetycznie klimatycznie grę w podobnym, podobnym formacie mm -hmm. y a jak to było z drugą częścią, grałeś w drugą część na pewno również wiesz co ja w drugą część grałem raz dawno temu i ona, ona chyba też była w takim trochę stylu, w, te, w takim podobnym stylu, ale szczerze mówiąc nie pamiętam z niej mm -hmm. zbyt wiele. Na pewno nie było tych e, przerywników komiksowych. Z tego co pamiętam, chociaż nie, wiesz co? Teraz tak jak sobie myślę, w trzeciej części już na pewno nie było, ale w trzeciej części akurat nie grałem. A w drugiej tak, części, części na pewno się zmienił aktor, który e, już bo, bo wcześniej Maxa grał tak, sam, sam Lake yy, a później już mm. zrobili mu twarz nie yy, miało jego swoją twarz przeklejoną na, na postać Maxa czy Maxa sama przekleili na Maxa natomiast w drugiej części już Max był yy, wygenerowany, miał twarz komputerową i, i wiesz co tak, nie wiem, wydaje mi się, że mm, nie jestem do końca pewny, czy ty, te komiksowe wstawki były w takiej ilości też już, wiesz, kupę lat minęło od kiedy grałem w tą no. Na szczęście nie mówimy. Na szczęście dzisiejszym tematem nie są, nie są wstawki. A szkoda, będziemy musieli kiedyś zrobić o jakichś fajnych y, sposobach, w jakich gra komunikuje nam fabułę. Y, o, to, to jest dobry temat do zapamiętania na kolejny podcast. Póki co, jednak skupmy się bullet na time. bullet time. Jak wykorzystywałeś bullet time w, w Maxie? Co, co, jak, jak pamiętasz tą mechanikę? Jak zapamiętałeś ją z, z tamtych czasów? ja wykorzystywałem właśnie tymi skokami u mnie Max chodził on nie chodził, chodzenie jest dla cieniasów. mój Max rzucał się wiesz, w tym spowolnionym tempie robił te obroty, strzelał do przeciwników jak nie było przeciwników to do ścian to była właśnie jedna z tego typu mechanik którymi aż chcesz się bawić one się bardzo długo nie nudzą dzięki temu wiesz i, yy, ale w Maxie o ile pamiętam to było tak że yy, nabiałeś sobie ten pasek skupienia tak, tak, tak i mogłeś sobie w każdej chwili odpalić, tam, nie wiem, chyba 30 sekund czy coś takiego spowolnienia czasu normalnego. A mogłeś też odpalać to spowolnienie tym skokiem specjalnym, dzięki któremu właśnie Mam wykonywał taką yy, nie wiem, akcję z ro rodem z filmów Johna Wu, że wiesz, rzucał się na stół, ślizgał się mm -hmm. po podłodze i walił cały czas. A by tego nie pamiętałem. Ja myślałem, że tam trzeba było mieć zawsze naładowany pasek, yy, zastrzały celne żeby że, wyskoczyć. Żeby zrobić ten skok, żeby zrobić ten skok, żebyś czas się spowolnił podczas tego skoku to trzeba było mieć trochę Aha, Rozumiem. no ja właśnie tak właśnie też miałem że każde drzwi gdzie nie byłem pewien czy jest tam mhm. przeciwnik czy nie to wskakiwałem, wbijałem się na szczupaka e, w, w pomieszczenie i ewentualnie jeżeli ktoś tam rzeczywiście był to dostawał kulki mm, to ja to wykorzystywałem tak samo jak ty Cały czas. Cały czas to była podstawowa, podstawowy sposób poruszania się yy, Maxa. Yy, w drugiej części kurczę. Właśnie powiem Ci tak. Drugą część grałem yy, też raz yy, i grałem po Maxie pejnie jedynce. Ja ją gorzej pamiętam. Pamiętam, że była. Na pewno ładnie wyglądała a, i, i, i na pewno twarz Maxa już była inna, bo ja często w jedynce sobie robiłem obrót i, i patrzyłem na jego grymas twarzy, bardzo mnie to... Mhm, on y się nie zmieniał, on, on, on chyba mrugał krzywiał krzywiał twarz, taki, taki, taki w dziwny sposób, ale tak. to było ekstra, to, to wtedy y ja zapamiętałem bardzo dobrze i, y i wiesz co... Y w dwójce, w dwójce jakoś to, to już mi tak nie bawiło i w dwójkę pamiętam zdecydowanie gorzej, aczkolwiek pamiętam, że ona lepiej i ostatecznie chyba oceniałem ją bardzo podobnie jak, jak pierwszą część. Mm. I to też było tak ja pamiętam, że na, na, na pudełku, bo w tej chwili już nie mam tych gier, e, na pudełku było w ogóle, tak wiesz, e, Max Payne 2, e, upadek Maxa Payna, nie, fall of Max Payne i jeszcze Aha. było f, taki podtytuł jeszcze, że to, to zaznaczone było to Noir, Love Story, bo tam generalnie e, chyba było więcej mimo wszystko e, takich... Mm, wątków miłosnych, albo wątków może nie miłosnych, ale związanych z... Tam, tak, tam chyba mm -hmm. Mona grała większą rolę niż w jedynce i to, to, to trochę... Nie pamiętam tej gry, nawet nie mogę jej skrytykować, bo nie, nie wiem, co miałbym krytykować. Po prostu wiem, że grałem i, i nie wiem, była tak podrasowana jedynka. Tyle chyba tyle tak, mi tak, ostało się w pamięci, jeśli chodzi bullet, o... Nas, bullet Time ma... w jednej i w drugiej grze yy, był no, podstawową mechaniką. I powiedzmy sobie szczerze, yy, dzięki temu te gry zostały zapamiętane, bo mm, ty powiedziałeś takie stwierdzenie, że gdyby tylko ta mechanika była, to one by były zapamiętane. No nie, bo to było pierwszy raz, jak, jak coś takiego się pojawiło, wiesz, po, po, po fali Matrixa. Nie, nie, że były gry, w których wcześniej się to pojawiło. Tak, ale to było FP, tam akurat ten Requiem był w FP, tak? I, i, i, i ten, to spowolnienie czasu w FPP się później w tych shooterach wszystkich z pierwszej osoby się prze, mhm. przewijało w wielu, ty... wielu, wielu produkcjach no tak, tak, ale to raczej też mi się wydaje że pod wpływem Matrixa mhm. i Max Payna, który pokazał, że to może być seksy, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywkową no dobra, ale yy, no dobra, mamy tego Max Payna yy, jaka jest twoja ulubiona gra z tą mechaniką? o kurczę, Call of Juarez Gunslinger o Western. No, Widzę, ja nie jestem jakimś myślę, gigantycznym... lubi y Nie jestem gigantycznym fanem westernów, ale lubię się szczelać <laughs> y A, chodzi ci o te po pokazowe pojedynki. też, ale w ogóle lubiłem... Call of Juarez. Tam, tam, tamta gra... Ja powiem tak. Y to był jedyny Call of Juarez, który grałem. Nie grałem w te dwa wcześniejsze. Call of Juarez i... i, i mm, takie przed Ganslingerem i chyba jeszcze był jeden Syndicate, czy coś takiego, czy, czy już nie pamiętam mhm. teraz nazwy. Mm, By chyba było cztery z tej serii, ale nie jestem do końca pewny i nie chcę tutaj kłamać. Na pewno były dwie części. Mm, takie westernowe i trzeci był Gunslinger, który przedstawiał scenki i to była taka też fajna narracja znowu, ee, trochę komiksowa przychodzi gościu do baru i zaczyna pić i opowiadać historyjki ze swojej przeszłości mm. ona, ona, ona też chyba miała bardzo fajne takie yy autoreferencje tak. fabularne, znaczy, że na przykład główny bohater zatrzymywał się, żeby porzec mm -hmm. się odlać i gra po prostu się zapętlała A, Bo coś momencie. poprawiał i się nagle cofał czas, trochę chwilę mieliśmy tak przewinięcia jak w, w, na, na, na wideo yy, mm -hmm. reverse i mm, opowiadał znowu coś, to były takie, bo, bo ci ludzie, którzy tam siedzieli wokół niego, i zadawali pytania i to było bardzo fajne, to też było takie w formie y, rysowanej, no nie już tutaj niestetyczny komiks, ale takie animacji w tym barze mm, to było bardzo bardzo dobry. ja to świetnie pamiętam świetnie się bawiłem czasami sobie lubię wrócić w ogóle do tej gry to to yy, tak, nasz to, to, no, to, to jest nasz nasz jest wiesz taki to to... cichy bohater każdego tak. podcastu ja bardzo bardzo mam pozytywne odczucia i to jest moja ulubiona ale może dlatego jest ulubiona że do niej często wracam tak jak powiedziałem i, yy, i zasadniczo niedawno w nią pierwszy raz grałem, bo to było parę lat temu, no, taki Max Payne no, to był 2005, 13 lat temu yy, i to prawdopodobnie było dokładnie 13 lat temu, bo ja mówię, całe wakacje pracowałem i w, pod koniec września dostałem wypłatę drugą kupiłem dobry komputer i w październiku zacząłem ogrywać te wszystkie tytuły, których nie mogłem wcześniej ograć i myślę, że Max Payne był gdzieś na samym początku, właśnie w kolejce, bo był wtedy tani i kupiłem go właśnie w tamtym okresie. Ale tak mówię, to, to Call of Juarez, aczkolwiek w wielu innych była wykorzystywana ta mechanika w shooterach, a także w westernach, bo mamy ten w RDR-ze, czyli Red Dead Redemption, który niedługo będzie miał drugą część, to był y, Bullet Time, był tam wykorzystywany no, praktycznie jako też podstawowa mechanika. Nasz nasz bohater y, potrafił, Dead Eye chyba się to tak nazywało, i potrafił zatrzymać czas i wystrzelić do przeciwników y, w powolnionym tempie, zaznaczyć ich. Właściwie nie. W po, w, w, w tym czasie zatrzymania było... On za, oznaczał przeciwników i nagle yy, czas ruszał, a ty po prostu strzelałeś jak, wiesz, jak automat pach, pach, pach, pach, się to, to było... Nie brzmi bardzo satysfakcjonująco. No, tak, tak, tak, tak. Chociaż wprowadzało to mechanikę strzeli do ptaków na niebie, więc yy, jak pierwszy raz się z tym spotkałem, to nie wyglądało imponująco, ale rzeczywiście przy takich pojedynkach wieloosobowych, a właściwie m, z wieloma przeciwnikami, bo to m, mówimy teraz o single, to wyglądało ekstra. A twoja ulubiona? Twoja ulubiona gra z mechaniką bullet time? A to, to jest podchwytliwe pytanie, jeśli o mnie chodzi, ponieważ czy pytasz o moją ulubioną grę, która zawiera w sobie mm -hmm. tę mechanikę, czy moją ulubioną grę, która ma tę mechanikę według mnie najprzyjemniej zrobioną? Yy, no to, to powiedz o, o, o oby dwóch grach. <laughs> no dobra, no to pierwszy, która, ulubiona gra, która ma tę mechanikę, Blood Rain pierwsze. Bardzo fajna gra, że o niej wspominaliśmy, no pewnie, że byliśmy tak. na łamach Super, świetna rzecz, bardzo satysfakcjonująca, jeśli chodzi o rozgrywkę, bardzo łatwa, mm -hmm. jeśli chodzi o... To dla mnie to jest plus, ponieważ ja generalnie jestem dość... No powiedzmy, nie aż tak uzdolniony, jeśli chodzi o gry, jak mm. chciałbym. A druga gra, jeśli chodzi o mechanikę, to jest FPS z 2007 roku, Time Shift. Kojarzę. To jest trochę mniej znana gra, która właśnie oparła, opiera swoją mechanikę o manipulację czasem w taki sposób, w jaki tak jak przywołowany przez siebie rekwiem z tego, co opowiadałeś że posiadasz strój, kombinezon dzięki któremu możesz manipulować czasem możesz cofać czas, możesz przyspieszać czas, możesz spowalniać i w ten sposób ta, ta manipulacja czasem sprawia, że ta mechanika bullet time'u jest jednym z wielu, jednym z dość szerokiego wachlarza, bardzo kreatywnych sposobów pokonywania przeciwników wiesz na przykład, nie wiem, możesz zatrzymać czas pozbyć do przeciwnika, wyrwać mu broń z rąk i odpalić czas, on się potem zastanawia co się stało z jego bronią albo nie wiem, yy, możesz tak najpierw zatrzymać czas yy, jeśli jesteś otoczony przez przeciwników, zatrzymujesz czas czas po prostu się zatrzymuje wystrzeliwujesz do każdego z nich te pociski zamierają, zamierają w powietrzu, jak tylko opuszczą twoje wewnętrzne pole y, czasowe Wiesz, zamierają w tym spowolnionym, zatrzymanym czasie potem y, przywracasz wszystko do normy i równocześnie wszystkie cztery pociski y, trafiają wszystkich otaczających się przeciwników. Y, to jest bardzo świetna gra, znaczy ona jest bardzo przeciętna we wszystkich swoich aspektach z wyjątkiem mm -hmm. tego jednego w tym jednym jest po prostu świetna i bardzo stymuluje wyobraźnię, kreatywność i zachęca do eksperymentów. Yy, polecam generalnie Time shift. To jest jedna z tych gier, które ominąłem. Ona e, była jakoś tak chyba na starcie PlayStation 3. Mm. Możliwe, I możliwe. ja ją ominąłem. Po prostu jedna z, z wielu, z, jeden z wielu tytułów w 2007 ja jeszcze nie miałem konsoli. E, i trochę wtedy też mniej grałem, ale y, później miałem trochę Xboxa 360 i już ta gra gdzieś tam krążyła, bo ona też na 360 była, nie tylko na PC, ale na, na PlayStation 3. A w momencie, kiedy kupiłem PlayStation 3, to miałem po prostu już taką ilość gier, że ją akurat ominąłem, ten, ten konkretny tytuł. Ale jeszcze wspomnimy, bo jest jeszcze jej wcześniejsza gra, FPS, która wykorzystywała Bullet Time i która robiła to świetnie i którą chyba obaj lubimy i była horrorem Tak, ponieważ yy... jest horrorem i, a my generalnie mamy soft spot dla horrorów i była całkiem tak. niezłym horrorem z tego co pamiętam Mowa tu oczywiście o Fir. I ja pamiętam yy, po pierwsze, że miałem wtedy w tym 2005 roku akurat kupiłem komputer nowy Miałem bardzo dobry komputer, gra wyglądała u mnie fantastycznie Przychodzili do mnie w ogóle znajomi, koledzy Oglądać wiesz, w pełnej krasie Fira To po pierwsze, po drugie Ja ją dobrze zapamiętałem, te elementy horrorowe I ten bullet time, który był całkiem zgrabnie Zaimplementowany w rozgrywkę Wiesz co, on był, on był przede wszystkim zaimplementowany w bardzo ciekawym kontekście ponieważ Bullet Time był jednym, y, jednym z elementów, y, które, na które składał się bardzo bogaty mm -hmm. gameplay tej gry. Drugim z takich elementów były, była sztuczna tak, inteligencja o. przeciwników, która była bardzo dobra. Oni y, y, nawoływali się, y, rozmawiali ze sobą, krzyczeli do siebie w czasie walki i to jest właśnie za pomocą tych krzyków, y, tego co oni sobie nawzajem komunikują, byłeś w stanie się zorientować, gdzie kto jest, kto cię zachodzi z, od przodu, kto ci zaraz rzuci granat. Wydaje mi się, że to dość rzadko wykorzystywany, bardzo taktyczny sposób komunikowania się gry z graczem, że gra w taki sposób podpowiada ci co robić, w jaki sposób się poruszać i zostawa twojej domyślności jaką taktykę obierzesz i właśnie w tym dzięki temu ona była trudna, ale przez to, że dostajesz bullet time ona nie była koszmarnie trudna, ona była mhm. wymagająca. No tak, masz rację, to w ogóle w takich strzelankach, FPS-ach to jest bardzo rzadkie, ja A film się strasznie zestarzał, powiem Ci, grałem kilka lat temu, ojej, naprawdę, to jest lepiej, jeśli nie jest to dla Ciebie jakaś taka, wiesz, wybitnie ważna gra, to lepiej do niej nie wracaj, pamiętaj ją sobie tak, jak ją masz w swojej pamięci, ponieważ... jakiś gameplay z... Z, tego, z tej gry i, <głos> i, i, i pamiętam, że wtedy się w tym 2005 roku jaraliśmy ogniem, który tam był, nie? <głos> I ja myślałem, wy Boże, ja mówię, to jest. <głos> w, ale w ogóle w tym 2005-2007 roku, czym my się nie jaraliśmy? Że ten, że y, skrzynka się rozpada w realistyczny sposób albo że mm -hmm. beczka się toczy w, zgodnie z prawami fizyki. To, to w ogóle były te czasy, kiedy twórcy się ba bardzo bawili tymi silnikami fizycznymi, tą newtonowską fizyką i specjalnie nam układali różne takie rzeczy, jak nie wiem, jak w pierwszym Cry Crysisie, że mógł ci się cały namot na głowę zawalić. E, no tak, tylko, że wiesz, Crysis 2007 rok, a jest nadal grą, powiedzmy, e, benchmarkiem. jest tak, nadal wygląda. Wybiło... <śmiech> benchmarkiem, gdzie sobie porównujesz. No, tak, no, no, no bo wiesz, bo Crysis, bo chyba y, on, w, y, on był ostatnią taką grą, która tak mocno na, na wyrost traktowała osiągnięcia sprzętu, ale po tym zaraz y, wyszła nowa generacja konsol i ona nie była w stanie y, unieść pierwszego Cryzisa, nope. a ona miała chyba bardzo długi okres trwania i dlatego y, większość wysokobudżetowych gier nie, nie wychodziła poza te ograniczenia, jakie narzucała generacja konsol, mm -hmm. wtedy obowiązująca i dlatego ten, y, to status quo Trwało tak długo, wychodziły nowe gry, miały kolejne lata, ale Crysis nadal był kurczę, mwah, malinka. no malinka. Boże, słuchaj, ale ta gra, ona do dziś świetnie do wygląda. Dziś świetnie wygląda i myślę, że y, na tych najnowocześniejszych kartach ona cały czas wygląda lepiej. To jest taki, że ta gra potrafi y, wyglądać lepiej z każdą interacją nowych kart graficznych. Y, na PlayStation 3 ona wyszła dosyć późno, bo ja się zapoznałem z Crysisem na PlayStation 3 i dobra, odchodzimy od a ja jak miałem w ogóle. nowego nowego ogóle. To była pierwsza gra, którą ściągnąłem jak miałem nowego peceta i Aha. też też trochę dyszał, ale uciągnął na wysokich detalach i kurczę, człowiek się ślinił i grał no, równocześnie. Ale to mówię, kurczę to, to już tak pomijając to Crisis y, nadal wygląda dobrze, a te gry, jego równolatki, te, te, te 10, 11, 12 letnie gry już tak dobrze nie wyglądały. Nawet młodsze no, tak, od mówię, niego. Tak, tak, tak jej... bo Crisis no. ma 11 lat, to był listopad 2007 roku premiera. Ojej, ale my starzy jesteśmy jeszcze Nie myślmy o tym Jeszcze wracając do bullet time'a Bo to jest tematem naszej rozmowy tak. y Ja chciałem cię zapytać jedną rzecz Czy w ogóle to lubiłeś tą mechanikę Oprócz tak, tak y jak, Jako gracz nie? Widziałeś grę z bullet time'em Albo z czymś podobnym do bullet time'u I czy y miałeś Powiedzmy to pierwsze zachuśnięcie się przy Maxie Pejnie, ale później kolejne, kolejne e, gry, gdzie było to spowalnienie czasu. Czy, czy, czy to by się to znudziło? Czy, bo to gre, twórcy, deweloperzy odeszli mm, od tego z jakiegoś powodu. No to może był za duży mm, przesyt tym. Może był przesyt, możliwe. Znaleźć czegoś takiego? Znaczy wiesz co, to wszystko zależy od tego jak się wykorzysta bullet time bo bullet time w jednej grze i bullet time w drugiej grze to mogą być zupełnie dwa mhm. różne bullet time'y. Jeśli traktuje się to jako gołą mechanikę bez żadnych wiesz, bez żadnych elementów gameplayu, który by pogłębiał albo ciekawie komplikował bullet time'a, to szybko, szybko się nudzi to faktycznie. Jeśli jednak, jednak nie wiem w time shifcie, albo w Firze wykorzystuje się bullet time jako coś co komplementuje całą strukturę różnych mechanik, które nakładają się na siebie i sprawiają, że gra, gra jako system jest interesująca, bo zmusza na przykład, na przykład zmusza gracza do ciągłego kombinowania albo do ciągłego przystosowywania się do, no, do nowych warunków albo y, do uczenia się pewnych schematów i bullet time jest tu narzędziem, które pomaga ci w tym albo wręcz narzędziem, y, które y, samo w sobie stawia, stawiając jakieś ograniczenia wymaga rozsądnego dysponowania tym narzędziem, to wtedy mhm. się nie nudzi. Jeśli tylko twórca ma dobry, dobry pomysł, jak, w jaki sposób wmontować ten bullet time w ogólną strukturę rozgrywki, którą sobie zaplanował, to wtedy, no właśnie, jeśli to wypali, to wtedy bullet time jest świetny. Jako mechanika sama w sobie, to jak każda mechanika, po pewnym czasie się nudzi. Jasne. E, bo Wielu twórców w tamtym czasie y, implementowało coś, co miało być podobne do bólu. W tamtym czasie mówimy pierwsza dekada XXI tak, wieku. Tak, ale mówię nawet te lata 2000, 2005, 2000, 2005, 2008 powiedzmy. E, było całkiem sporo tych gier i ja zapamiętałem, często wracam do tej gry i, i y, to już może być kolejny Podcast, o którym ja nie wspomniałem, to jest Pani gra z 2005 roku, która ukazała się na pc -cie. A, to, to, jest, to jest bardzo ciekawy wątek, który właśnie poruszyłeś. Przepraszam, że ci przerwałem, ale bo te lata, w których Bullet tam jako mechanika rozgrywkowa był popularny, to były również te ostatnie lata, kiedy gry na licencjach filmowych były traktowane jako, no, w, wiesz w jaki sposób wydawano te gry trochę jak pełnoprawne tytuły, mm -hmm. ale one były zwykle mało kreatywne, niedopracowane i zwykle opierały się na y, najpopularniejszych trendach w, y, w takim wypadku były strzelanki trzecioosobowe, żeby było widać postać żeby było widać, że to jest ta sama postać, która była w filmie y, i Bullet Time też, ja pamiętam y, jak nazywa się ta gra z w, w którym on pokazał Faka y, szatanowi Konstantin. A, no tak, wiedziałem, że na podstawie Hellblazera, <laughs> tylko zapomn zapomniałem, że on na nazywał się Konstant. I, I to miało grę? Bullet Time. Tak, to miało, to miało, to miało, to, to miało grę. Kurczę, tak? nawet nie wiedziałem. Mm -hmm. e ale dlaczego mówię? Pan nie miał bullet Time, a Pan miał taki nabijałeś pasek. E Takiego, powiedzmy, pani szerowego okrucieństwa, i w tym momencie y, pani szer wchodził w taki szał, gdzie zabijał nożami i podbiegał, wtedy był chyba kuloodporny albo y, bardzo kule niewiele mu, mu robiły, i y, y, y to było coś, co miało zastąpić bullet time. A. Też nabijałeś u Maxa Payna klepsydrę, a u pani Shara był pasek, ale powiem szczerze, ja czułem, grając w tę grę, podskórnie, że tam powinien być właśnie bullet time tam to, to było całkiem spoko, w ogóle sama gra nie była takim e, żerowaniem na, na marce na, na licencji tylko ona naprawdę była świetną grą, ja do tej pory każdemu polecam e, to jest rzecz, która może się zestarzała w tym momencie bo y, no, to są czasy no to jest gra z 2005-2004 roku, już teraz dokładnie nie pamiętam ale po pierwsze zrobiłem ją Valation, e, do, do, do spółki z THQ Valation? o, to jest jakoś sama w sobie oni wyprodukowali moją ulubioną grę y -y -y, Saints <laughs> Row? Mm, okay. nie Red Faction a, okej, okej. Okay, okay, okay, okay. No widzisz. E, ale do czego zmierzam. Mm, I Panisher miał wiele, wiele świetnych mechanik, których już później praktycznie w takich strzelankach TTP, e, czyli z zapleców. E, tak jak właśnie jest Max Payne przedstawicielem mhm. third person shooter czy tam e, właśnie Panisher. First Person perspective, no dobra. No mówisz o tych mechanikach tak, to, które już później nie były wykorzystywane tam były rzeczy gdzie mogłeś torturować przeciwników oczywiście to są tak jak mówimy sobie z takim uśmiechem to brzmi trochę dziwnie, że może być jakimś sadystą ale, ale w nie świecie powiedzmy. przedstawionym panie jest jest gościem, który ma ścigać morderców przestępców, gangsterów i on wykorzystywał wszystkie dostępne metody więc jeżeli był w kuchni i była frytkownica, gdzie wrzał olej to on potrafił właśnie złapać Wiesz co, Ja, ja pamiętam, jak jeden, jak, nie ja chyba byłem wtedy w gimnazjum czy w, wczesnym liceum i jeden mój znajomy mm -hmm. pokazywał. No i, i już wtedy wydawało mi się, znaczy, no ja nie jestem osobiście fanem aż, ta, aż tak wielkiego okrucieństwa w grach. No Co kto lubi? Niech każdy sobie. O, nie, wszystko jest dla ludzi, tak. To, tak, tak no, ale akurat może nie trafił do ciebie. Tego typu gore to no, nie, niekoniecznie do mnie trafia. Ale pani szer, gra była po przeciwnej stronie tego filmu z Thomasem Jane'em, który właśnie w tamtym czasie wychodził, i to, to po pierwsze tak, jak ktoś obejrzał pani szera z Tomasem Jane'em, był rozczarowany, bo to nie był ten Pani Share z kart komiksów, to widział w grze yy, Violation i THQ, tego szera znanego z komiksów, faceta, który... Mówiąc ktoś, mówisz o sobie. Yy, nie, akurat nie, bo wiesz co, mm, ja mam nagrany z Mando podcast na temat tamtego pani szera. Tak, słuchałem tego podcastu i z tego, co pamiętam, wy opa, się. Dość do no, to się. Za tego. pierwszym, pie wiesz, pierwszy kontakt był, był Trochę inny. Ja tam mówiłem dlaczego ten pierwszy pod, Mój kontakt z Paniszerem. Um, no dobra, tak. ale odsyłamy do podcastu swojego yy, imando po, o, o różnych inkarnacjach Paniszera w tak, na, o, dużym miarę Tak, ale mówię. Yy, I tam brakowało w tym szerze, dla mnie bullet time'a. Naprawdę. Było to całkiem spoko, to taki ten jego szał, ale yy, bullet time'a tam brakowało. I jeszcze. No tak, pani się wydaje dość naturalnym kandydatem, jeśli chodzi A o jeszcze, Bullet Time. To jest postać stworzona dla tej, dla tej estetyki. Yy, i generalnie było, było no, całkiem sporo je, takich coś. gier w tamtym czasie, gdzie wydawało mi się, że ten Bullet Time byłby był fajnie wykorzystać. Aczkolwiek, no yy, nie było go. Na przykład taka gra yy, cyberpunkowa Oni yy, to była no, bardziej to to tak, to tak, to beat em up, ale yy, grając w nią czułem, że mogłoby tam być właśnie, to był taki moment, że mógłby być ten bullet time w tej grze albo to był cyberpunka wiesz, a Wachowskie bardzo mocno bazowały na mm -hmm. Ghost in the Shell, mm -hmm. między innymi tworząc Matrixa, więc yy, to, yy, to trochę się skleja, Dokładnie, nie ukrywajmy no, no dobra yy, ale jeszcze to, zanim, krwaj, bo będziemy mieli no. jeszcze drugą część podcastu o inny temat o, tak? Bo to, jest, to jest podcast. Yy, dwa, dwupak. pak. Jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo oprócz tego, że mamy ten bullet time, to jest jeszcze taka mechanika, którą trochę zahaczyliśmy. Ja chciałbym jeszcze chwilę pogadać o w ogóle samym slowmo. Tak, slowmo już. To się łączy i wydaje mi się, że fajnie by było porozmawiać o slowmo w kontekście nie wiem, księcia Persji. Ty powiedziałeś. Okej, okay, ale zobacz, musimy odróżnić slow motion no tak. od bullet time. Czym to się w praktyce różni jako mechanika rozgrywkowa w grach wideo? Po pierwsze, nie strzelałem do ciebie w slow motion. Zwalniasz czas albo zatrzymujesz czas i to jest taki gimmick, który tobie nie pozwala w tym momencie strzelać. Nie ma tak mi się wydaje przynajmniej, że bullet time jest zarezerwowany do strzelania. I jak sama nazwa wskazuje. Wiesz, co, wydaje mi się, że różnica wygląda w ten sposób, że w bullet time zwalnia wszystko z wyjątkiem ciebie, a w slow motion zwalnia wszystko łącznie z tobą. Hmm. Okej. Okay. Wiesz, na przykład jak ogrywasz bullet time'a, to przeciwnicy ruszają się jak w smole, a Twoja postać szybko się porusza, tak jak. Nie wiem, jak w Max Paynie. Twoja postać porusza się szybciej niż. Prze Niż przeciwnicy, którzy bardzo mocno zwalniają. A w slow motion wszystko wokół ciebie zwalnia i ty również zwalniasz. Twoja postać ma opóźnione reakcje, tak samo jak przeciwnicy, jednakże ty jako gracz masz więcej czasu, żeby podjąć decyzje taktyczne. Mm. Chyba, że, Nie, chyba, że no chodzi to dobrze, o to, którym nazwaliście. mówisz. wydaje mi się, że w Maxie to było tak, że jeżeli włączyliśmy slow mo przy szczupaku, to my mieliśmy zwolnienie, on, on zwalnia, ale celownik. Tak. Mm poruszał się normalnie. Celownik ruszał się z normalną tak, szybkością. Tak mi się wydaje, że trochę tutaj yy, przeskoczyliśmy rekina w tym momencie, bo yy, tak, tak... Tak, tak. Szczerze mówiąc, trochę mi ucieka ta różnica. No właśnie, w, w A ten. Yy, nie wiem, czy to, czy to jest yy, kwestia... Bo spójrz, na przykład mamy taką grę, bardzo często ją przywołujemy, nie wiem, czy nie czwarty raz na cztery podcasty, ale Dishonored. Tam też jest zatrzymanie czasu. Dishonored. Jak zrobimy podcast o w Simach, to będziemy piątek. Albo właśnie robić. wtedy nie będziemy rozmawiali o nim. Tak, to, to będzie, to będzie zakazane. Tak, ale Zobacz, tam mamy też takie Gra, której nazwy nie wolno wymawiać. Mamy Slomo i chyba o ile dobrze pamiętam, to zatrzymujemy czas i my możemy się poruszać w tym zatrzymanym czasie w takiej prędkości normalnej, ale nasi przeciwnicy stoją w miejscu. To, to jest bullet time. To mamy bullet time w Dishonored. No to no tak. wychodzi. Mamy bullet Time a w Dishonored. Dishonored ma wszystko. Ma teleportację, ma bullet time ma skradanie, ma yy strzelanie, ma bardzo fajny mechanikę się w cieniu. Yy, ukrywania się w cieniu, walki wręcz, z której nie korzystamy, ponieważ chcemy utrzymać niski chaos. Yy, ma nudną fabułę, ale no, nie wszystko ma doskonałe, ale ma bardzo świetne, okay, bardzo duże rzeczy. Dishonored z bullet time'em. Dobra. Tak jest. A tak. wspomniałeś o Księciu Persii. Księciu Persii, cofanie czasu. No, taka podstawowa mechanika, którą właściwie eksploatujemy od samego początku, bo każdy niecelny skok to cofnięcie czasu. Nie musimy powtarzać etapu od, od początku, tylko nabijamy sobie piaskiem coś w rodzaju naczyń połączonych połączonych klepsydr. I możemy mhm. sobie wyodpalać go albo jako spowolnienie przy walkach, albo jako jako ułatwienie, jeśli chodzi o skakanie, mhm. ponieważ niektóre przeszkody bardzo szybko się poruszają i jak zwolnisz czas, to przeszkoda bardzo powoli się porusza i jesteś w stanie wskoczyć na przykład, nie wiem, w otwór w tej przeszkodzie, mhm. zanim on ci mignie przed oczami. Dokładnie. No to, to... Lubisz te gry? Lubisz trylogię Piasków Czasu? Znaczy, kurczę, mam takie uczucie drzewi, nie wiem dlaczego, <laughs> ale wydaje mi się, że kiedyś ci to mówiłem. E... No to, e, tak, tak jakbyśmy już kiedyś nagrywali ten podcast, nie? Dla mnie... Pierwsze, pierwsze piaski czasu są mm, najlepszą grą e, tego typu. Tego action adventure. Tak. To jest, to jest dla mnie rzecz, którą nie udało się do tej pory e, osiągnąć takiego poziomu mm, czy w kontynuacjach, czy, czy w ogóle w jakiejkolwiek grze. Tamta grama jest idealną platform, action platformerem, z, z fabułą prostymi zagadkami ale, logicznymi yy, no nie wiem przychodziłem kilka razy i ja ją uwielbiam no to jest dla mnie niedościegniony ideał mhm. tak, też mam do tej gry bardzo dużo sentymentu, to była pierwsza gra którą kupiłem w pudełku Kupiłem, a nie spiratowałem. Normalnie poszedłem, poszedłem do sklepu i sobie za kupiłem, zamówiłem sobie w sklepie i wróciłem do, yy, wróciłem do domu, włożyłem płytkę, okazało o się, kurczę. że nie działa. <laughs> I dopiero musiałem upgrade'ować kompa. I wtedy włożyłem, zadziałała i jak, jak ją, jaką miałem radość z tej gry, nawet sobie nie wyobrażasz. Znaczy z tego co mówisz, to oczywiście sobie pewnie no. wyobrażasz. Ale tak, bardzo satysfakcjonujące Epo... doświadczenie growe. Szkoda, że Ubisoft Pobra uwalił ci, tę markę. Nie miałem pierwszą grę, którą kupiłem w pudełku. Mm -hmm. Emergency Fighters for Life. Kojarzysz? E, to, to była e, taka taktyczna, że e, sterowała policja, ten, e, straż pożarna, e, no, karatki, Pożarną tak, tak to była pierwsza gra jaką ją kupiłem. No. Pewnie z komputer W 98 rok, siódma klasa podstawówki. I żałuję, no, nostalgicznie się żałuję rzucu. tych pieniędzy wydanych. Nie lubiłem tej gry później. Oczywiście męczyłem ją ja męczyłem, ale Mm. nie było to coś, co tak naprawdę chciałem <głos> No, później było, później było Diablo no, więc także Diablo już zmyło ten, ten posmak wydanych pieniędzy na, na, na oryginał dobra, mamy coś jeszcze do powiedzenia, bo nie, nie, nie chcemy tak, pływ, zamęczyć słuchaczy tutaj ee, zadręczać naszymi nostalgicznymi I... powrotami do przeszłości mam jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć tak ee... Obok Bullet Time'u, bo mówiliśmy o filmach, mówiliśmy o grach, ale jeszcze chciałbym powiedzieć, bardzo lubię taką kapelę Korn i w kawałku Freak on the Leash był wykorzystany Bullet Time, uważam, że to jest jeden z ciekawszych teledysków. Ale jak w tworzeniu tak, tak, nie, nie. muzycznym, jakieś spowolnienie, takie slow nie. Uf, Uważam, że to jest jeden z najlepszych teledysków końcówki lat 90. -tych. To jest 98 rok z albumu Fall the Leader. I jeżeli ktoś, ktoś ku pamięta, to, to kurczę, no, yy, niech mi będzie świadomy, bo tam jest w pewien sposób wykorzystany bullet time. I uważam, że warto było to jeszcze wspomnieć na sam koniec tego tematu. A jeszcze mam jedną rzecz, jeszcze mam jedną no rzecz, właśnie, bo, słuchaj. Ja też mam jeszcze jedną rzecz i chyba nam wyjdzie z tego cały podcast, bo u mnie już Ach, godzinę. to godzina. Damy radę. E jeszcze mam no dobra rzecz, bo jeszcze trafiłem na jeden tytuł, a to dosłownie, dosłownie przypadkowo, bo ostatnio wszedłem na kanał Angry Video Game Nerd. E, bardzo lubię tego e, no, twórcę i, i, i on omawiał grę, która e, ma taką niechlubną tradycję, o której wiele słyszałem, ale nie wiedziałem, że tam jest właśnie Bullet Time. I tam jest Bullet Time i to jest jedna z najgorszych gier na oryginalnego Xboxa i to jest Drake of 99 Dragons i podobno to jest Uważana też, że to jest gra, gdzie najgorzej użyto bullet time'a, że jest tak totalnie nie, nieudany, że po prostu. No to, to, to jest ciekawy wątek gry z najgorzej użytym bullet time'em. Możesz powiedzieć, co znaczy Z tego, co tam obejrzałem sobie w tym filmiku u niego, w tej recenzji, no to, to cała gra jest nieudana i, i ten bullet time właściwie nie działa, bo on spowalnia dosłownie wszystko, nie tylko. Yy, Przeciwników, ale również ciebie, i, i nie ma absolutnie sensu jakiegokolwiek włączenia tej, tej mechaniki. E, a sama gra jest e, takim bardzo prostym bitem upem, z szalanką coś w rodzaju właśnie pani Shera czy, czy Max Payne, ale totalnie nieudanym. I z tego, co on tam przedstawiał, to rzeczywiście gra jest niedopracowana na wszystkich możliwych e, miejscach i ma słuszną, niechlubną e, na no, taką. Legenda, <głos> najgorszej gry na, na, na, na Xboxa oryginalnego. No cóż, ja jeszcze chciałem dwa słowa o Superhot, też polska no, gra. Koniecznie. No. Koniecznie to jest gra, w której czas porusza się wyłącznie wtedy, kiedy porusza się gracz. Znaczy postać sterowana przez gracza. Znaczy, że jeśli wystrzelisz y, pocisk ze swojego pistoletu, który trzymasz w dłoniach, y, to ten pocisk zamiera tuż po opuszczeniu lufy i bardzo, bardzo powoli się porusza. Dopiero musisz zrobić krok w bok, i przez ten czas, kiedy ty robisz ten krok w bok, to ten pocisk porusza się z normalną prędkością, znaczy no, ze swoją zwyczajową prędkością. E, cały joke polega na tym, że przeciwnicy i wystrzelone przez nich pociski też się poruszają e, wtedy, kiedy poruszasz się ty. Znaczy, że sam możesz się wpędzić w kłopoty. Jeśli na przykład zrobisz krok w nieodpowiednią stronę, możesz się nadziać na pocisk wystrzelony przez przeciwnika. Mhm i to gra jest ona udaje strzelankę ale ona jest tak naprawdę grą logiczną w której zmuszony jesteś kombinować w jaki sposób jednocześnie pozbyć się przeciwnika i nie dać się trafić jakimś pociskiem który nie wiem wystrzelony był z twojego punktu widzenia 10 sekund temu musisz pamiętać gdzie kto stał jak się zachowywał rozglądać się cały czas koordynować swoje własne poczynania z tym co robią przeciwnicy na szczęście nie jest to nudne, wręcz przeciwnie ta, ta gra jest odwrotnością nudy ona jest po prostu bardzo fascynująca bo cały czas siedzisz tak jak na szpilkach myślisz sobie, no dobra to teraz zrobię krok w tę stronę czy uda mi się uniknąć tego pocisku, nie udało się dobra, level się restartuje musisz zaczynać od nowa i cały czas uczysz się na swoich własnych błędach i to jest dopiero kreatywne wykorzystanie bullet time'a Grałeś może w tę grę? Nie, wiesz co, no ja wiem co to za gra, ona była bardzo głośno nie było i to jest gra chyba łódzkiego studia yy, ale mm -hmm. przyznam się szczerze yy, nie ruszyłem jej nigdy, yy, miałem taki zamysł, że ją sobie sprawdzę w wiarze, bo ona się pojawiła w VR i, i cały czas jej nie, nie poznałem, ale yy, no kurczę, to jest kolejny głos zachęty, bo, bo wiadomo coś tam obejrzałem w, w, na YouTubie i Słuchałem wielu e, Pozytywnych wypowiedzi e, Także gdzieś tam Na mojej liście bardzo wysoko Jest super hot Ale z, powiem Ci szczerze, że no, Chciałbym to no, Przeżyć w wiarze, tak, no, bo jest ta możliwość No kurczę, ale nie składa się, no nie składa się Powiem Ci, że ta, ta gra jest, ona może w wiarze jeszcze większych wrażeń dostarczyć bo ona, ona już na samym monitorze jest bardzo fascynująca, jeszcze w tak w środowisku 3D w ogóle mm -hmm. to wow sam bym chciał spróbować A powiedz mi jedną rzecz, yy, tak a propos mm -hmm. b, mm, Super Hota tam jest jakaś fabuła, czy to jest po prostu taki y, ciąg y, strzelanek y, czy gdzieś tam coś się kryje jeszcze poza tym wszystkim to jest ciekawe, bo tam fabuła jest bardzo metatekstowa uh -huh. szczerze mówiąc jesteś ta... wcierasz się w gracza, który gra w superhot uh -huh. i ten gracz pomiędzy levelami dostaje jakieś informacje od kogoś, kto mu podesłał kiedyś tę grę i kto doradza uh -huh. temu graczowi, w którego się wcielasz na przykład ostrzega go, żeby nie grał dalej bo na przykład coś co tą grą jest nie tak i tam rozwija się w tle pewna tajemnica równie dobrze możesz ją zignorować i w ogóle cieszyć się samą mechaniką ale jeśli też skupisz się na fabule to moim zdaniem ona jest bardzo satysfakcjonująca na swój sposób bardzo nietypowa również Yy, jeszcze a propos tego dewelopera yy, Superhot mhm. Team to słyszałem, że oni produkują jakiegoś killera właśnie na VR, że oni bardzo dobrze wyczuli Superhotem yy, ten, ten VR i, i robią coś jakiegoś totalnego system sellera, że ludzie jak to zobaczą to po prostu będą chcieli grać w VR -ze. także to tak jeszcze yy, słowem zakończenia yy, tematu Bullet timer, który myślę, że kolejny raz trochę chaotycznie, ale przebrnęliśmy. Jeżeli coś pominęliśmy, jakieś gry, to, to, to słuchaczy zachęcamy do wypisywania: koniecznie. Wypisywania tytułów i, i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. My myślę, że się będziemy odnosili nawet w naszych kolejnych podcastach do Waszych sugestii. No bo. O tym właśnie jest, jest alchemia gier. O, o dyskutowaniu o grach, o, o przeżywaniu ich razem, nie, e, więc będzie nam miło, jeżeli jakiś feedback dostaniemy, bo do tej pory. E, to nie dostajemy. <ścoughs> Okej. Okay. Drugi temat. Drugi temat na dzisiaj. To. E Cover shootery. Tak, cover że sobie połączymy te dwa tematy, bo yy, powiedzmy, że tak, że Zmierzch, yy, też może nie do końca, Bullet Time'a, no bo ten Bullet Time później się pojawił w Red Dead Redemption i jeszcze w GTA V, czyli takich nowszych grach, ale yy, gdzieś tam nastąpił jego Zmierzch, a pojawiły się cover shooter'y z początkiem poprzedniej generacji. Pojawiły się gry, które postawiły właściwie... Mówmy w imieniu, pojawił się Gears of War Gears of War i Uncharted, nie, ale to nie były pierwsze mm. gry, które tam to stosowały No tak, a Max Payne nie był pierwszą grą, która stosowała y, y, Bullet Time, tylko po prostu spopularyzowały mm. tak. y, tę mechanikę Gears of War 2006 rok y, czyli 12 rad gra y, Uncharted kurczę, chyba rok, rok starsza, bo 2007 też listopad yy, więc mamy, mamy taki, taki powiedzmy tą granicę gdzie, gdzie zaczęły te gry się pojawiać ale ja bym powiedział tak, że jest jedna gra która była shooterem, a jest jedną z pierwszych gier I jestem ciekawy czy wiesz o jaką grę mi chodzi jedna z pierwszych gier klasyczny yy, Wolfenstein pierwszy? No nie, nie, nie, jeszcze, jeszcze No to nie e, No zastanów się e, Pac-Man Nie no, cover shooter, Space Invaders, 78 rok Wyobraź sobie, to jest, Ej, no chowasz faktycznie. się za tymi domkami Jak lecą e, Bo masz te trzy bazy, czy tam cztery I, i mhm. nadatujące z góry mm, Kosmitów, tak? i ty się chowasz za tymi bazami, jeżeli oni strzelają z góry, to się może za nimi schować i strzelać za osłonę. Ja tak sobie pomyślałem, że to może być, kurczę taki, no nie, wiemy że o, czy, o czymś zupełnie co innego, ale tak sobie pomyślałem, że przygotowując się do odcinka mówię, kurde, to, to może rzeczywiście, że ten y, Space Invader był, był, był pierwszy. No, faktycznie może by tak pół żartem, oczywiście nam jeśli chodzi o shootery mówimy o pewnym dość szczególnym podgatunku tego typu gier, w których y, gracz zmuszony jest do bardzo taktycznego podejścia do rozgrywki y, chowając się za przeszkodami y, nie, dobra, ustalmy, właściwie co uznajemy za kowerszutery? Mm, no umówmy się tak, że to, to jest wykorzystywane i w grach e, FPP i FPS, ale umówmy się, że chodzi nam o znaczy off i fps. Chodzi nam o gry, gdzie mamy kamerę z pleców. Nie fpsy, tylko kamery zapleców. Hmm. pleców. To mówmy, że to jest cover shooter. I to się okay. łączy z mechaniką, tak mnie się przynajmniej wydaje, e, uzdrawiania automatycznego. Czyli e, dostajemy jakąś e, czy to, czy to kilka strzałów i, i nam się robi ekran czerwony i musimy się schować za osłoną, żeby to, to nasze życie się zregenerowało. Te dwie mechaniki są ze sobą powiązane i wydaje mi się, że to jest taki typowy cover shooter to jest właśnie mm, to czyli, y, ma, czyli mamy tu na myśli na przykład Gears of War, Kill Switch Red Faction Gillera. Mm, Uncharted y, Uncharted tego typu gry. No właśnie, co w nich jest takiego fajnego? Co sprawiło, że po tej, po tej epoce takich bardzo mięsistych bullet timerów nastąpiły cover shootery, które są wolniejsze, bardziej taktyczne, bardziej skupione właśnie na wyczajeniu tego jednego momentu, w którym warto się wychylić, zaryzykować, że dostanie się kulkę i puścić serię, niż gra, w której właśnie lecimy tak jak Bogowie, z włączonym bullet timerem i rozwalamy wszystko na naszej drodze co sprawiło, że nagle nastała taka zmiana zmęczyliśmy się no, bullet no, time ale Tak, ale to nie tylko, że bullet timer, ale yy, taka yy, to, ten, te, te, to chowanie za, za osłonami spowodowało coś, co yy, z jednej strony trochę spowolniło rozgrywkę a z drugiej strony mm, spowodowało, że stała się ona minimalnie bardziej e, realistyczna i pozwoliła też, bo umówmy się, bullet time był wprowadzony w czasach, kiedy mm, możliwości sprzętowe nie do końca pozwalały na mm, na takie dokładne prowadzenie wymiany ognia. E, te, te pomieszczenia, w których, yy, czy Max Payne chodził, czy, czy Panisher chodził wtedy, w tych 2004 roku, one hmm. były trochę przekłamane. To były yy, to były takie, wiesz, yy, wielkie korytarze i tak dalej, bo ciężko było, yy, tak mi się przynajmniej wydaje, zrobić to yy, tak, jak powinno to wyglądać. Dopiero kolejna generacja konsol po, po, pozwoliła na, na taką fajną wymianę ognia i y, ten system też osłon łączy się właśnie z tym systemem odnawiania życia i to było też takie, takie coś nowego, że nie trzeba było wiesz, zbierać y, tabletek, nie trzeba było zbierać apteczek, nie trzeba było się gdzieś tam leczyć tylko to się po prostu odnawiało z jednej strony to było, wprowadziło większą dynamikę mogliśmy ryzykować bardziej, bo mogliśmy przejść naprzód i, i, e, i wiedzieć, że schowamy się i się nam to odnowi. Z drugiej strony też podchodzić trochę bardziej taktycznie, wiesz, e, zastanowić się, czy obejrzeć pole, bo mieliśmy już to, to pole widzenia i ten, to, to pole walki było bardziej o, pokazane bardziej dokładnie. No, większe było przede wszystkim. Mm, to jest takie śmieszne, ale sobie można porównać właśnie y, tą, tą różnicę w generacjach zobaczyć grę z PS2 czy z PC -ta z tamtych czasów i później Gears of War, gdzie, gdzie miałeś wielką arenę z której wiesz, spadali z kilku miejsc jednocześnie przeciwnicy, jak to, te, to, to przejście było takie bardzo widoczne i mm, myślę, że to o to chodzi że z jednej strony podejście bardziej taktyczne takie co e, to, to, to, to może brzmieć śmiesznie, bo wiesz to są shootery takie dosyć a, a, shootery akcji bardzo nastawione na, na rozwałkę ale tam gracz przy takim wyborze, czy rzucić granat czy Hmm, czy jednak może przeładować, poczekać chwilę strzelać w prawo, strzelać w lewo może przeskoczyć tą osłonę, przebiec kawałek dalej miał, miał, miał masę wyborów, których, których może tak do końca nie, nieświadomie podejmował znaczy świadomie, ale nie do końca myśląc o tym, że to taktycznie jakoś działa hmm, a w przypadku tych bullet time'ów i tych wszystkich gier z tamtego kresu to było wiesz dobra, wrzucam bullet time'a, wpadam do środka i strzelam do wszystkiego, co tam będzie, nie? Trochę to było inaczej. Fakt. I szczerze mówiąc, trochę zastanawiam się, co jeszcze można by powiedzieć. Po prostu ta mechanika, yy, myślę, że ona też już trochę udeszła do lamusa, nie sądzisz? Kurczę, no. Gears of War miało swoją ostatnią inkarnację teraz na Xbox One X i to chyba było w zeszłym roku, bo... Tak, ale Gears of War to jest spon yy, gier wideo. Tak jak spon, wiesz, jest takim reliktem lat 90. w komiksach, cały czas wychodzi, ale to czytają tylko największe hardkory, tak, Gears of War y też już swoje lata świetności mają już za sobą, okay. według mnie. A to jest ciekawe, co to powiedziałeś, jest... bo ja mam taką jedną... Lubisz spona. Nie, spona? Tak, lubię spona, ale tego, tego z 90. ale y, lubię Girsy, bo to była jedna z niewielu gier, które miałem na Xboxa 360, a w ogóle Xboxa 360 miałem bardzo krótko, y, ale wiesz co, y, powiem tak, spotkałem się niedawno z, y, z, z Girsami i tymi pierwszymi i ta gra się potwornie rzeczywiście zestarzała. Ona... A tak, które, które czerpało z tej mechaniki Shooter'a, Nie postarzało gameplayowo jak Gearsy Tam wchodzimy na arenę i musimy po prostu przetrwać trzy fale, cztery fale i idziemy kawałek dalej. Idziemy dalej. Wtedy jak ja tą grę odpaliłem, to byłem zauroczony. No po prostu to było fenomenalne. Wiesz, te komentarze wszystkie. Mm, Phoenixa i tak dalej w ten, ten, ten granaty na łańcuchach I, i te olbrzymie bronie Z, z, z Reaper'y nie? To, to robiło fenomenalne wrażenie I ja sądzę, że To gdzieś tam w mojej podświadomości Będzie, będzie do końca Moich takich wiesz, Dzenik jako gracza to, to robiło wtedy fantastyczne wrażenie Natomiast teraz mm, Odpaliłem to u kolegi Który ma Xbox One X Chciałem to zobaczyć. Mówię. Kurczę, wrzuć mi to, nie. I e, takie wiesz, takie uczycie cringeu, ale. E, doszło do mnie, że Jezu to przez 10 lat i 10 lat potrafi się wszystko zmienić. Wszystko, wszystko, no, tak per, percepcja. Y, coś co dla mnie wtedy było jakimś wyznacznikiem miodności, użyję tego słowa eee, i w ogóle świetnej rozrywki, rozgrywki też to kurde, teraz w tym momencie no mm, okej, okay, dobra czemu się tak naprawdę tym jarałem wtedy eee, i tak bardzo i porównywałem wszystkie gry wtedy do Gearsów ciężko było jest natomiast w, eee, cover shooter w przypadku Naughty Dog i rozwijania go w Uncharted ewoluował oni bardzo się Dosyć trzymali trzymali tej, tej mechaniki Ale w czwartej części możemy mm, Wykorzystywać Takie techniki stealth wiesz, Chowanie się w trawie, prze, przemykanie Gdzieś tam wśród tych takich wysokich krzaków e, i, I eliminacji Przeciwników po cichu Możemy przejść całe fragmenty Gier, gdzie teoretycznie powinniśmy Prowadzić wymianę ognia Po cichu, nie zabijając nikogo nawet są takie... Ale y, w, właśnie to jest ciekawe, bo ta mechanika się moim zdaniem całkiem interesująco wtopiła w y, składanki. Mhm. Weźmy takiego Deus Ex Human Revolution, y, które też Dokładnie. ma y, y, tę te mechanikę, ale z, y, tej mechaniki można używać jednocześnie jako y, właśnie klasycznej, taktycznej metody eliminacji przeciwników, jak w cover shooterze, takim jak Gears of War, ale można jej również używać, y, żeby przeskakiwać z jednej przeszkody do drugiej i unikać przeciwników unikać wzroku przeciwników i się przekładać między nimi to właśnie wydaje mi się, że ta, ten, ta mechanika chowania się za przeszkodę ona ma w sobie ciekawy dualizm, z jednej strony jest bardzo fajnie komplementuje pewien styl tworzenia gier akcji, w których wiele się dzieje wiesz, trzeba podejmować szybkie taktyczne decyzje a z drugiej strony ona jednocześnie y, działa jako pewna metoda tworzenia y, skradanek. Mhm. W... Tak, masz rację. No to teraz mamy tak naprawdę to, to wychylanie się z gdzieś tam za za, y, y, y, y, za, za, za winkla, y, w większości i co ciekawe Deus Ex y, pozwalał żeby Adam Jansen, chowając się za przeszkodę, ta kamera odeszła z trybu pierwszej osoby na, na tą trzecią osobę. Nie? Uh -huh. Ja jeszcze bardzo dobrze pamiętam e, jedną grę, którą słabo ograłem, ale e, robiło je Platinum, tą, tę grę robiło Platinum Games. Chodzi mi o Vanquish. Eee, tytuł, który pewnie by całkowicie gdzieś tam przyszedł mi koło nosa, ale eee, no, no, kochane PlayStation dało to mm, w, w, w subskrypcji w pewnym momencie i ja uważam, że to jest jedna z najlepszych gier poprzedniej generacji. Wydawcą był Sega i, i słuchajcie, jeżeli słuchacie teraz e, audycji i nie znacie Vankwish Wiesz, ja być może w to grałem? być może przypomniałeś mi tytuł gry, w którą ja kiedyś grałem i która zostawiła u mnie dobre wspomnienia ale nie takie, mogłem sobie przypomnieć tego tytułu takie stroje, ma taki motyw wiesz, rosyjski takie czarne, tak? nie, nie, nie nie, nie, nie. Znaczy, tam to był kosmiczny shooter e, który, mhm. który miał, miałeś takie wiesz egzozbroje. Nie może nie, nie, nie mechy, ale takie wiesz, takie kosmiczne zbroje, jak na przykład nazywamy z Dead Space'a e, duże gany i był taki konkretny wślizg między, mm, między, między, między kurczę, no między z osłonami się ślizgało i, i e, bardzo szybka akcja e, do, dodatkowo, wiesz Duży, duży, duży bossowie no to, to, to taka bardzo arcade'owe podejście, bardzo szybka gra, no kurczę, ciężko mi w tym momencie jakoś tak inaczej opisać, wiele, wiele lat temu w tą grę grałem ale wrażenie zostawiało, wiesz yy, to jest tak jak, jak właściwie w każdą grę yy, od od, od tego dewelopera, od Patinium Games Jak grasz, to ono zostawia pewne wrażenie I tak było z Tom, tak było Z Metal Gear Rising, jeżeli grałeś yy, Z nierautomata, Automata yy, Ona zostawia pewne, pewne swoje Wrażenie po, I tamto wrażenie, które zostawiał wędkłość To było super szybka Naładowana adrenaliną gra Gdzie właśnie te ko te cover, cover system uzupełniał w ślizgi, uzupełniał przeładowane przekazackie bronie yy, i no mega wrażenie zostawiało i to było mm, powiedzmy po gearsach po, myślę, że po gearsach to był najlepszy cover shooter bo, bo mi ten cover shooter akurat w Uncharted, mam trochę zarzutów w ogóle zawsze do serii Uncharted aczkolwiek stawiam zawsze wysoko, bo to świetna rozrywka, rozrywka również yy, ale no, tak. Myślę, że Wenk, już będzie w warto wymienić tutaj. No, ja sobie z pewnością odświeżę ten tytuł. i szczerze mówiąc, trochę nie wiem, w którym kierunku pociągnąć ten temat. Bo do głowy jest z takich najważniejszych gier, które y, wykorzystują. już wymieniliśmy właściwie wszystko. Y, y, z wyjątkiem y, dwóch ostatnich nie, y, drugiego i trzeciego Mass Effecta Mhm. Jeszcze mam jeden tytuł, który y, specjalnie odpaliłem je dawno na PS3 żeby sobie zobaczyć jak to tam wygląda ale to powiedz o Mass efekcie, bo ja tej gier nie znam to nie znaczy znasz? tylko jedynkę grałem o, to znaczy tam ta tam, yy... I, i mnie gdzieś te, te gry pokonały w pewnym momencie znaczy ta jedynka mnie pokonała w pewnym momencie po prostu po... Bo jedynka jest dość anachroniczna On, jej bliżej jest do Knights of the Old Republic niż to gier, które Niż do gatunku, którym reprezentują sobie dwójka i trójka. No i tam jest RPG mhm. wciśnięty właśnie w cover shootery. Grasz, wiesz, tak, grasz tak jak w cover shootera, tylko korzystasz z różnych mocy dodatkowych, z różnych ekwipunku, tak jak w grach RPG. I to o dziwo się całkiem nieźle sprawdziło. Okazuje się, że można oprzeć system RPG na fundamencie jakim są kowerszutery. no i właśnie w zasadzie no właśnie chyba tak będzie wyglądała nasza rozmowa, żeby rzucać kolejnymi tytułami i mówić w jaki sposób one będą znaczy w jaki sposób one obchodzą się z, tą, z tym fundamentem, bo chyba zgodzisz się, że shooter jest czymś w rodzaju fundamentu na którym buduje się inne mm -hmm. mechaniki dokładnie znaczy, mówiąc, cover shooter, mam na myśli tę mechanikę przyklejania się do przeszkody i wychylania się i taktycznego podejścia do rozgrywki. Akcji. No tak, no bo nie mówimy o czymś takim, że wiesz, że chowamy się w, tykty, w taktycznym RPG-u za przeszkodą i, i otrzymujemy mniej mhm. obrażeń, prawda? E, no Na pewno wiele, wiele gier teraz używa to wiesz, w standardzie, nie? Gry Rockstar. E, możemy chyba, o ile dobrze pamiętam w, w, w GTA e, ukrywać się gdzieś tam za, za samochodem, i strzelać ze samochodu ale ja odpaliłem niedawno grę na PS3 mm, Ghost Recon Future Soldier e, i chciałem sprawdzić sobie jak to wygląda powiem tak, grę nie grałem nigdy wcześniej e, w ogóle mam bardzo dużo e, dużo zaległości z w ogóle z tytułami Toma Clancy'ego e, i, i tego Ghost Recona sobie, to wcielasz się w jednego z ekipy yy, czteroosobowej żołnierzy, którzy, którzy idą i, i możesz mamy jeden tytuł, będziemy mieli wspólny zresztą bo wiem, wiem że ty grałeś tę grę yy, idziesz na, na misję w Ameryce Południowej yy, gdzieś tam ochraniasz yy, cywili eskortujesz do, do helikoptera musisz kogoś wyeliminować, no, Typowe Delta Force, nie? Tylko, że to mamy Ghost Recon. I to jest bardzo, bardzo porządnie zorganizowany, jeżeli chodzi o mechaniki, shooter, który właściwie tak jakbyś zagrał w, tą, w tę grę, to już masz obraz całości Całości tej mechaniki. Po prostu wiesz wszystko. I o ile na przykład w Gearsach i o ile w Uncharted i w Vanquish nie masz tej możliwości, to tutaj jeszcze jest takie coś, że z, ukrywając się za zasłoną, możesz wydawać komendy swoim kolegom z drużyny. I to jest taka rzecz, która jeszcze się pojawia e, dodatkowo, jeżeli mówimy o tych cover shooterach, gdzie mamy swoich mm, komputerowych pomagierów. I wydaje mi się, że jedną z takich gier, które mamy wspólne doświadczenie, to jest Spec Ops. Spec Ops The Lines, tak. Ale akurat chyba wydaje mi się, że jako cover shoot to, to nie jest selling point. Nie, nie, nie, tej gry. to jest selling point, ale tam był, nie, był, jest... było używanie y, zasłon y, i wydawanie też poleceń swoim dwóm tym współ, współtowarzyszom. Mhm ojej, ale ta gra trzepie mnie za każdym razem, gdy sobie o niej pomyślę. a wiesz co, nie wiem czy ten podcast się kiedyśkolwiek ukaże, my w zeszłym w zeszłym roku przed Wigilią nagraliśmy z Szymasem, podcast o Specopsie o a ja z Jerrym nagrałem I, i, parę, lat, parę temu. lat temu a my nagraliśmy go w zeszłym roku i tam różnymi, różnymi śmiesznymi um, zrządzeniami losu ten podcast się nie ukazał przed Wigilią e, ale że ja tam używam właśnie takich wigilijnych porównań to e, postanowiliście go tak. przetrzymać do przyszłego o, on roku pójdzie, bo nie wiem czy jeszcze go Szymas ma a jeżeli nie ma no to trudno ale ja mam do, do Spec Ops The Line wiele zastrzeżeń, tak naprawdę, jeżeli chodzi o ale y, na gruncie mechaniki czy na gruncie fabuły, tego co, tematyki Na gruncie porusza? fabuły i na gruncie mechaniki nie uważam, to jest zła gra, ale ona ma masę wad, o których tak naprawdę y, wiele, wiele razy się nie myśli. Ja słuchałem twojego podcastu, gdzie omawiacie to z Jerem i z paroma rzeczami y, się tam nie zgadzam, ale teraz ciężko mi się do tego odnieść, no bo nie jestem tak, że tak bardzo przygotowany. Y, jeżeli ten podcast się jeszcze ukaże na konglomeracie, to będziesz mógł wysłuchać i, i zrozumieć o co mi chodzi, ale... o no super, może potem zrobimy taką konkluzję, tak, że ty, ja Jerry i Szymas w czterogłosy. że tak być, nie? Ale y, Spec Ops ma, ma też ma, ma ten osłony i trzeba tam wykorzystywać te osłony. No nie ma co się oszukiwać. Mhm. Tam jest, mówisz, to może nie jest core i to nie jest Helling point, ale y, gra jest y, mocno oparta na chowaniu się za osłonami. No to tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań. Tam Spec Ops... Y, y, nie ma innej mechaniki, która by pozwoliła ci przeżyć tak naprawdę yy, nie korzystać z osłon. No fakt. Masz jeszcze coś do powiedzenia? O chowaniu Na się ten zasłonami. Ten Jak byłem dzieckiem, mm -hmm. to lubiłem robić taki numer mojej mamie, mieliśmy zasłonę i Aha. się chowałem zasłonami. Udawałem, że niej nie ma. Nie? <głos> no. No to, nie, a tak poważnie to chyba w dalszych chwilach był bardzo ciekawy y, cover shooter. Ja, ja jestem skłonny nazwać to cover shooterem, nawet jeśli to jest pierwsza osobowa uh -huh. gra, ponieważ y, mogłeś się wychylić y, w taki sposób, że gra automatycznie podnosiła cię y, do poziomu przeszkody. Uh -huh. y, grałeś w ogóle w Fir 2, Fear 3? O, no to właśnie tej, tam doszło do tej ciekawej fuzji Bullet Time z y, cover shooterem. Uh -huh. Zdaję sobie sprawę, że są takie gry, które wykorzystują tą, ten. Um, ja jeszcze pamiętam z, z gier pc mm -hmm. że to takie lean, czyli wychylenie się za winka. Nie wiem, czy to nie było. Kaden Lynch pamiętasz? Um, Kaden Lynch. Y nie, nie grałem w te dwie gry. I w winka i w, w, w drugim. Jest... A tam miałeś TTP chyba, jeśli nie mylę. Tak, TTP bardziej mi się kojarzy, z, też... bardziej, mi się kojarzy wiesz co, bardziej mi się kojarzy z jakimiś Rainbow Sixami albo takimi bardziej taktycznymi e, strzelankami bo tak, tak przynajmniej tak mi się wydaje, że jakiś tam Soldier of Fortune czy System Shock gdzieś tam było takie wychylanie się za, za, za zasłony e, ale w ogóle jeszcze jedna rzecz jest która, o której właściwie teraz sobie przypomniałem to były te wszystkie y, shootery na szynach, gdzie cover, chowanie się za, za zasłonami. No to ja się pierwszy raz spotkałem i tutaj mówię absolutnie szczerze, że to prawdopodobnie był jakiś Time Crisis albo House of y, Dead. Gdzie to były, wiesz, lata 90 i wtedy wydaje mi się, że już umówmy się, że ja sobie żartowałem z tym Space Invaders, ale wydaje mi się, że wtedy właśnie pierwszy raz w tych cztery, w trzy w tych, w tych latach dziewięćdziesiątych te dziewięćdziesiąte, 90 lat dziewięćdziesiątych to były te automaty, gdzie mieliśmy te pistolety i 3D to było i to był Time Cop albo właśnie Virtua Cop albo coś w tym rodzaju Time Crisis, gdzie, gdzie, gdzie nasz bohater był chował się wiesz, za, za jakimś samochodem i oczywiście my tym nie sterowaliśmy, ale Wychylanie było Ze samochodu i wtedy strzela. To tam się to było wtedy pierwsze tak? Ale to może Coś, coś, coś Moja, moja pamięć tak odpowiada No dobra, jakoś zrobimy jakieś podsumowanie tego segmentu, czy jeszcze masz jakiś konkretny temat, nie, już mi się jeśli wydaje, chodzi o cover shooter? wyprztykaliśmy z, z, z kowarów. Tak, zaskakująco szybko się wyprztykaliśmy. No dobra, no to w takim razie czego się nauczyliśmy w tym podcaście? Że wszystkie dzieci chowają się za słonami. I tak. Latają, że bardzo cenna lekcja. Tak, to jest, to jest, to jest rzecz, którą z takich naszych mhm. obserwacji a, można wyciągnąć. Myślę, że... Że, że, że trzymasz się strasznie gust, że z wrzucaniem podcastów, także trzeba czekać cały rok na kolejną szansę. Ale to, to, to akurat, wiesz, to jest trochę pewnie mojej winy i trochę jego winy, ale, ale generalnie to pójdzie, i, i, mam nadzieję, ale jak nie pójdzie, to, to dużo nie stracam na pewno ludzie. No. Społeczność I że, gry, i, że, no, i że gry z bullet time'em są fajne i że gry z cover też są fajne tak i co ciekawe te mechaniki tak jak powiedziałeś zanikają prowadzone są iteracje ale wydaje mi się, że mm, gdzieś tam co jakiś czas pojawi się rzecz z, wykorzystująca mm, jedną albo drugą albo obie i teraz będziemy mieli Red Dead Redemption 2 które będzie na pewno wykorzystywało bullet time'a. Nie mogę się doczekać aż wyjdzie na PC ta. No, ale powiem ci co, <laughs> co będzie fajniejsze jak wyjdzie na PC-ta. God of War <laughs> O, no tak, o to już jest, to już podgrzewam komputer, czekam aż tylko wyjdzie port, pierwsza rzecz którą kupuję. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze, polecam, jest świetny. Eee, dobra, to tak jeszcze w ramach epilogu. Eee... Michał, w co ostatnio grałeś? Final Fantasy Tactics Advance wow na emulatorze, ponieważ spaliła mi się karta graficzna i mam teraz tylko emulatory więc yy, i naj, najprostsze gierki takie jak Binding of Isaac, ale spokojnie już sobie zamówiłem nową więc, ale Final Fantasy Tactics Advance bardzo, bardzo wciągająca gierka nie wiem, czy słyszałem. Znaczy, powiem ci tak, jestem super zaskoczony, bo u mnie grą numer jeden całego życia jest Final Fantasy X na PSX-a. Ja... Ten y, A2? To znaczy A2, nie wiem, czy A2, no ten na PSX-a oryginalny, nie... Y, a ale oryginalnie to jest na y, pierwszego PlayStation. Z pierwszego PlayStation z ramzą i Delitą i ta a port, a port, nie, czy nie port. O port Final Fantasy Tactics. Po, znaczy nie, to jest or, znaczy Final Fantasy Final Fantasy Tactics na PSX-a to było, wiesz, to było, to wyszło docelowo na PSX-a i tam było. I to jest moja ulubiona gra. To jest, to jest gra, którą ja e, powiedzmy siedem wakacji z rzędu przechodziłem rok rocznie. To jest wiesz, rzecz, którą ja e, kocham miłością, wiesz, taką bezwarunkową i e, jest, to, jest to, jestem pod wielkim wrażeniem, że ruszyłeś tam e, Advance. Ale, ale ja jestem wielkim fanem Tactics Advance. Ja już od wielu lat, ja mam kurczę bardzo długą blognotkę ja na blogu TechJ. Ale mm, nie, nie, generalnie uwielbiam te, te, to odgałęzienie Final Fantasy Tactics. Ja również. Znaczy, Final Fantasy? Ja lubię Final Fantasy, ale Tactics ma taką specjalną, wiesz, niszę, taką niszę, niszę. Takie no, specjalne miejsce, miejsce w swoim sercu. W sercu, tak, tak. I to jest, to jest moja, moja absolutnie <głos> ukochana gra. E, nie sądzę, żebym w jakiekolwiek inne gry taktyczne tyle grał, co w tę grę. I one mają. Znaczy, nie wiem jak Advance, bo szczerze mówiąc, nie, nie znam tej pozycji. Ja rozumiem, że ona jest Game Boy Advance, tak? Tak, tak. E, nie znam fabuły. Natomiast ta z psx ma fantastyczną, ale to absolutnie nie do, po, po, do pobicia przez żadną inną grę muszę sobie nadrobić no. I polecam ci y, wyszło na PSP remake mm, można, no. można sobie jakoś sobie tak, tak ale na PSX -a, y, po pierwsze, się grafika moim zdaniem nie zestarzała ona wygląda fantastycznie po drugie jest to gra, która y, ma absolutnie fantastyczne mechaniki i mam nadzieję, że jakieś pogadamy sobie o taktycznych grach no, no. Koniecznie. a ja Ci powiem, że ja ostatnio jeszcze tak yy, na, y, po przygotowując się do podcastu mówiłem, że grałem w Tom Clancy's y, Ghost Recon Future Soldier, ale też odpaliłem sobie na PS3 grę y, od Pirania Bytes y, ra, ra, nie wiem czy to się czyta Ryzen czy Ryzen 3 Ryzen, o, o Reason, lubię bardzo lubię grał. też on, y, gry Pirania Bytes mają w moim sercu tak. z kolei i wyobraź sobie, że zagrałem w tego na trójkę Titan Lords znaczy odpaliłem tę mhm. grę, bo ciężko mówić o graniu i e, to jest gra z 2014 roku miała premierę w sierpniu i to jest najbardziej brzydka gra na PS3 jaką grałem a no kurde konsolę mam 8 lat, nie? właśnie ta firma robi brzydkie gry ale to, gry, to są brzydkie gry które się kocha, jeśli ma się odpowiedni okay. mindset ale takich niedociągnięć graficznych, to tam już pomijam, ale w gameplayu które są absolutnie dyskwalifikują grę wiesz do, do, do przechodzenia, bo Później poczytałem i okazuje się, że PS3 miało jakiś taki naprawdę mega fatalny port i, i zero szczęścia, bo ona momentami wygląda całkiem nieźle, natomiast e, właściwie nie można walczyć w tej grze. Jeżeli nie, nie ustawimy sobie na easy, to właściwie nie ma absolutnie żadnej szansy, bo e, te umiejętności, które, które tam nam zaimplementowali, czyli jakiś tam blok, czy parowanie, one nie działają absolutnie. E, ja mam, ja mam o tej grze blognotkę, też bardzo długą. Proszę bardzo. No, ja jest, Ona się nazywa Risen po raz trzeci. To sobie możesz wklepać w mistetyzm kulturowy i poczytać sobie, co ja o niej sądzę. I o ile ten początek, bo tam doszedłem do... Przeszedłem tam, tam pierwszą wyspę mhm. i wypłynąłem do tej wioski e, tej właśnie bazy pirackiej, tam jakieś zacząłem questy rozwiązywać i, i problemy, mankamenty techniczne już totalnie mi nie pozwoliły mm grać w nią, po prostu y, wpadałem wiesz, pod ziemię, zapadałem się gdzieś w jakichś takich taki dziwnych y, bagach mm. a to, to jest pirania Bytes to wiesz, jak, jak ci się coś takiego nie zdarzy przez 15 minut, to nie grasz w grę Piranha <grym> Bytes, tylko jak y, <grym> czyjąś inną mimo wszystko do innych standardów e, no ale to słuchajcie, to zachęcam was do odsyłam was do blognotek e, Michała e, po raz ja też szedź, was do nich odsyłam i, e, e, e, e, e, e, e, e... Słyszymy się, mam nadzieję, niedługo e, no Koniecznie Tak, dokładnie e, O czym będziemy rozmawiać Następnym no, razem? Co, no, zbliża się Halloween, więc albo może coś horrorowego Albo O, czemu no, nie? Albo coś, może uda się Jerego zwerbować, ciągnąć. Oczywiście, może się uda Albo coś zupełnie z innej peczki bo też tak może być, że no będziemy i w ogóle mieli mm -hmm. zupełnie inny temat no faktycznie nadal, nadal działamy trochę tak partyzancko tak, jest jeszcze nie ustalony dokładnie, czy to będą co dwa poniedziałki będzie się ukazywała Alchemia Gier, bo już ostatnio wyszła w środę co było niestety tylko moją winą eee, po prostu nie miałem czasu tego zmontować tutaj biorę na siebie wszystko, czy, czy, czy, czy będziemy trochę częściej, czy może rzadziej, różnie bywa z naszymi życiami osobistymi i, i, i wirtualnymi. No, różnie bywa. I czasem też. Ale zawsze chętnie nagrywamy. Dokładnie tak. Dobra, dzięki serdeczne. Co To Co, żegnamy się. No, cześć. na razie. Do usłyszenia. Cześć, cześć.